To są informacje polskiego Radia 24. Kluby rozwiązują umowy sponsorskie. Pokrzywdzeni szturmują prokuraturę. Na początek nowe informacje w sprawie Zonda Krypto. Zamiast rozwodu pokaz jedności. Mateusz Morawiecki zostaje w PiSie i może prowadzić stowarzyszenie. Tak tanio nie było od dawna. Znamy nowy cennik paliw. Kierowców czeka miła niespodzianka. Minęła 14. Aleksandra Kozera, zapraszam. Kilkaset zgłoszeń do tej pory i po kilkadziesiąt nowych każdego dnia rośnie liczba pokrzywdzonych w sprawie zonda krypto. Śledztwo w sprawie oszustwa i prania pieniędzy prowadzi prokuratura regionalna w Katowicach. Tam do wczoraj zgłosiło się 350 osób, drugie tyle do jednej z warszawskich kancelarii. Skala może być ogromna, mówi Robert Nogacki z Kancelarii Skarbiec.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 Ponad 200 skarg od klientów giełdy kryptowalut wpłynęło też do Ułokiku. Urząd bada możliwe naruszenia interesów klientów. W tym samym czasie sportowe kluby zrywają umowy z Zonda Krypto. Ostatnio głośno zrobiło się o ruchu działaczy Rakowa, którzy rozpoczęli proces wycofywania się z kontraktu sponsorskiego. Podobnie robią Dziki, Stołeczny Klub Koszykówki, a także GKS Katowice. Z uwagi na, na, na obecną sytuację Zonda Krypto zainicjowaliśmy proces rozwiązywania umowy sponsorskiej i on będzie postępował stopniowo. Zależało nam przede wszystkim na, na zabezpieczeniu interesów klubu, dlatego to wszystko będzie się działo stopniowo i zmierzało do zakończenia współpracy. Mówi nam rzecznik GKS-u Katowice Michał Kajzerek. Za granicą Zonda Krypto współpracuje m.in. z Juventusem Turyn i Atalantą Bergamo. Rośnie presja w Unii Europejskiej na przyjęcie 20 pakietu sankcji na Rosję. Nowe restrykcje były blokowane przez Węgry, ale po przegranej Wiktora Orbana sytuacja się zmieniła. Mówili o tym ministrowie spraw zagranicznych z Litwy i Estonii tuż przed dzisiejszą naradą w Luksemburgu. Relacja Beaty Płomeckiej.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 Założenie przez Mateusza Morawieckiego Stowarzyszenia wywołało napięcia wewnątrz PiSu. Do organizacji przystąpiło kilkadziesiąt osób, m.in. byli ministrowie i wiceministrowie rządu Morawieckiego. Jarosław Kaczyński groził wcześniej, że dla wspierających inicjatywę byłego szefa rządu nie będzie miejsc na listach wyborczych. Wojsko testuje innowacyjny system akustyczny dla Tarczy Wschód. Chodzi o system rozpoznania, który ma być elementem programu wzmacniającego ochronę wschodniej granicy Polski. Jutro na poligonie w Ustce odbędzie się ostateczny sprawdzian nowego uzbrojenia. Jesteśmy zainteresowani każdym rozwiązaniem, które może wzmocnić tarczę, mówi oficer prasowy Sztabu Generalnego, pułkownik Marek Pietrzak. Jest to też wniosek z Ukrainy, gdzie siły zbrojne Ukrainy są wspierane przez ogromną liczbę podmiotów cywilnych w zakresie właśnie innowacyjnych rozwiązań. To dzieje się też w siłach zbrojnych. Przypomnę chociażby laboratoria dronowe, laboratoria druku 3D. Sztab Generalny we współpracy z Departamentem Innowacji od ponad roku wychwytują z rynku cywilnego rewolucyjne rozwiązania, które mogą w przyszłości wzmocnić armię. Każde takie zgłoszenie jest poddawane rygorystycznym testom. Na koniec wspaniałe wieści dla kierowców. Jutro paliwa będą tańsze. W sumie to najtańsze od początku obowiązywania pakietu CPN. Tak wynika z rozporządzenia ministra energii. Za litr benzyny bezołowiowej 95 kierowcy zapłacą maksymalnie 5 zł i 95 groszy, czyli o 5 groszy mniej niż dziś. Litr 98 będzie kosztował nie więcej niż 6 zł i 50 groszy. To dobowy spadek o 4 grosze. Litr oleju napędowego kierowcy zatankują za 6 zł, i 75 groszy i to największa obniżka aż o 17 groszy na litrze. To były informacje Polskiego Radia 24. w większości regionów jest przyjemny i słoneczny, tylko na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu może przelotnie padać. Temperatura niezbyt wysoka, od 10 stopni na Podlasiu do 13 w Wielkopolsce i na Mazowszu. Reklama.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 Dzień w Polskim Radiu 24. Mamy już prawie 8 minut po godzinie 14, a teraz na naszej antenie wracamy tematycznie do wczorajszego spotkania, do wczorajszej wizyty prezydenta Francji Emmanuela Macrona w Polsce. Gość Polskiego Radia 24. A w naszym studiu pan redaktor Michel Viato, korespondent AFP w Polsce. Panie redaktorze, dzień dobry.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 Minęła 14.30 Aleksandra Kozera. Zapraszam. Nie tylko śledztwo prokuratury, ale też możliwość powołania Komisji Śledczej. Taką propozycję w obliczu piętrzących się problemów z giełdą kryptowalut Zonda Krypto złożył marszałek Sejmu. Pomysł nie wszystkim koalicjantom przypadł do gustu. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński doradza spokój. Podkreśla, że działania śledczych dopiero ruszyły.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 ponad 200 skarg klientów. Umowa pożyczkowa z programu SAFE coraz bliżej. Komisja Europejska finalizuje pracę nad mechanizmem prawnym wypłaty pieniędzy na obronność. Nasz kraj ma otrzymać blisko 44 miliardy euro. Ostateczna wersja dokumentów powinna być gotowa jeszcze w tym tygodniu, mówi Polskiemu Radiu pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Komisja Europejska przedstawi państwom członkowskim ostateczną treść tej umowy. Co ważne, umowa będzie taka sama dla wszystkich państw członkowskich. Do 29 maja Polska będzie mogła dokonywać samodzielnych zakupów u producentów uzbrojenia. Po tej dacie nasz kraj będzie musiał współdziałać z sąsiadami. Resort Obrony i Agencja Uzbrojenia prowadzą intensywne rozmowy w tej sprawie. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz był niedawno w Norwegii, a w planach ma też podróż do Rumunii i Grecji. Mieszkańcy Dolnego Śląska zyskają nowe połączenie z Berlinem. Koleje dolnośląskie zapowiedziały uruchomienie nowej linii z Legnicy do Cottbus. Pociągi ruszą zimą, podróż do niemieckiej stolicy będzie trwała 4,5 godziny, mówi prezes kolei dolnośląskich Damian Stawikowski.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 Radość z wolności nie trwała długo. Humbak Timi, który wczoraj po miesiącu walki zdołał wypłynąć z mielizny u wybrzeży Niemiec, po krótkim czasie po raz piąty utknął na płyciźnie. Niemieckie media transmitują kolejne próby uwolnienia wieloryba. Jego historią żyje cały kraj. Sakleży w płytkiej wodzie koło wyspy Poel. Zwierzę oddycha i co pewien czas porusza płetwami, ale jest wyczerpane. Część ekspertów odradza dalsze próby ratunkowe. Nie jest też pewne, czy w przypadku uwolnienia Timi zdoła wrócić do naturalnego środowiska, czyli do Atlantyku. Ode mnie dziś to wszystko. Informacje o 15.00 przedstawi Dorota Wojtalczyk. Spokojnego popołudnia. Do usłyszenia. Dzień w Polskim Radiu 24. Jest 14.33, a my teraz wracamy do wątków związanych z krajową polityką, między innymi afery Zonda Krypta. Nasze zaproszenie przejął pan redaktor Jakub Korus, TVP 19.30. Panie redaktorze, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. To od afery Zonda Krypto zacznijmy, słyszymy, przynajmniej tak mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, że to materiał na komisję śledczą. W rozmowie z dziennikarzami zwraca uwagę, że jest to jego pomysł, którego na razie przynajmniej nie konsultował z koalicjantami. Zdaniem Włodzimierza Czar Czarzastego ciekawe jest to, kto i co w sprawie Zonda Krypto wiedział.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 Czy zasadne są te pytania stawiane przez Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i czy zasadny jest ten pomysł z komisją śledczą? Panie dyrektorze, drodzy państwo, na pewno zasadne są te pytania. To znaczy, one muszą wybrzmieć i bardzo bym chciał, żeby jak najszybciej opinia publiczna usłyszała odpowiedzi na te pytania. Niestety, jako człowiek, który relacjonował bardzo skrupulatnie wszystkie trzy ostatnie komisje śledcze, które już mieliśmy, przypomnę, w tej kadencji, to znaczy komisje. Komisję dotyczącą wyborów kopertowych i komisję dotyczącą afery wizowej, to niestety muszę być tutaj sceptyczny. To znaczy, uważam, że gdzieś formuła komisji śledczej, szczególnie w tym szybkim świecie, newsów podawanych 24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 no bo znowu oglądalibyśmy show, e, przepychanki, e, kłótnie, e, każdy gdzieś mógłby się próbować zbudować na tym wszystkim, e, co byśmy tam oglądali, to wcale nie mam pewności, że, że dałaby nam odpowiedzi na te pytania dotyczące ządy krypto, szczególnie, że ząda krypto w odróżnieniu od tych afer, które wspomniałem przed, przed momentem, no jest aferą z cienia. To znaczy politycy bez uprawnień prokuratorskich nie mieliby tego typu narzędzi, które pozwalałyby no, chociażby wydusić od lobbystów informacje na temat tego, od kogo przelewy otrzymywali, tak? Więc y, o ile pomysł wydaje mi się zasadny, bo aferę Zondę krypto uważam za ogromną aferę, myślę, że nawet porównywalną do skoków, jeżeli pan redaktor będzie sobie życzył, to ja udowodnię dlaczego, natomiast y, obawiam się, że komisja śledcza byłaby kiepskim pomysłem i nie uważam, żeby dała nam odpowiedzi na te bardzo ważne z punktu widzenia opinii publicznej pytania. To dotknijmy tej kwestii, dlaczego ta afera jest tak wielka, ważna i no, też w perspektywie w perspektywie tych afer, które, z którymi już mieliśmy do czynienia w naszym kraju, wybrzmiewa jako ta na jednym z pierwszych miejsc, tak możemy chyba to określić, tak pan redaktor zasugerował. Dlaczego w takim razie? Jakie tutaj wątki się pojawiają? Czym jest afera Zonda Krypto? Panie redaktorze, to pierwsza rzecz pozapolityczna trochę. To znaczy, znowu mamy do czynienia z aferą, w której z jakiegoś powodu państwo zawiodło Polaków. Co mam na myśli? To znaczy pod pojęciem Polaków tutaj oczywiście mam na myśli klientów i użytkowników tej giełdy, ale znowu jest tak, że państwo nie nadążyło z pewnymi regulacjami, żeby tych Polaków móc ochronić. Dlatego nawiązałem tutaj do skoków, dlatego nawiązujemy w przestrzeni publicznej i w przestrzeni medialnej do afery Ambergold, do get Becku. ostatnio do cinkciarza, bo przecież z, tą z, tą, z tym kantorem, cyfrowym kantorem walut mieliśmy podobną sytuację. Zresztą te Schematy postępowań osób zaangażowanych są bardzo podobne, tak, to znaczy tak jak teraz pan Przemysław Kral utrzymuje, pomimo tego, że jak się dowiadujemy od, z, z wirtualnej Polski sprzed pół godziny temu y, pracownicy dostają wypowiedzenia, wbrew temu i y, y, bez względu na to pan Przemysław Kral utrzymywał, że to tylko przejściowe problemy techniczne, tak, prezes ządy krypto. I y, y, tak samo było z Cięgciarzem, tak samo było z poprzednimi aferami, więc to jest pierwsza rzecz, to znaczy państwo nie zadziałało. A druga rzecz, bardzo ważna, to dlaczego to państwo nie zadziałało? I już mamy tutaj przesłanki, mam na myśli tutaj, nawiązuje do tej konferencji, a, a właściwie wystąpienia premiera Donalda Tuska przed Radą Ministrów, kiedy wypunktował te przelewy dla, dla Fundacji Zbigniewa Ziobro oraz Fundacji Przemysława Wiblera, już wiemy, że no, yy, jacyś szatani byli tutaj czynni. To znaczy yy, gdzieś był pewien lobbying, na pewno bardzo mocno zaangażowany yy, w to, żeby tych, tych przepisów przyjmować albo zmienić ich formę. No i trzecia rzecz, to bardzo silne zaangażowanie przedstawicieli zonta Krypto Sponsoring polityczny, bo ja przypominam, że oczywiście dzisiaj się skupiliśmy no, z racji oczywistej y, również nie tylko na klientach, ale na polskich olimpijczykach y, i na panu Piesiewiczu, który wczoraj zwołał y, y, konferencję w tym w tym temacie, no ale przecież cały sip ak czyli taka konferencja międzynarodówki konserwatywnej w Jasiące, zorganizowana na chwilę przed wyborami prezydenckimi, to, był przecież, to były przecież pieniądze Zondy. Tam, przypomnę, występował zarówno ówczesny prezydent Andrzej Duda, jak i kandydat na prezydenta Karol Nawrocki. To tam zapowiadali, że wielkiej legislacji dotyczącej kryptowalut, rynku kryptowalut w Polsce nie będzie. Więc te trzy elementy składają się na to, że ta afera musi być, yy, musi być wyjaśniona również dlatego, żebyśmy znali mechanizmy funkcjonowania państwa, bo ja bym chciał jednak być przekonany, że to wcale nie jest tak, że w Polsce tak łatwo jest kilku lobbystom ustawić, yy, ustawić prawo i ustawić przepisy tylko pod firmy, a nie zważając na zwykłego polskiego obywatela. Sporo pytań, sporo wątpliwości tutaj się pojawia i rzeczywiście takie oczekiwanie, że chcielibyśmy uzyskać dość jasny obraz tego, co nie zafunkcjonowało i kto za ten brak funkcjonowania odpowiednio niektórych elementów odpowiada. Natomiast ja mam tutaj kolejny raz wątpliwości, też wynikające z tego, o czym pan redaktor wspominał, że już mieliśmy do czynienia z różnego rodzaju aferami. Też aferę Ambergold możemy przecież wspomnieć. No i tak naprawdę niewiele udało się jednoznacznie wyjaśnić, a nawet jeżeli, no to to wyjaśnianie też bardzo długo trwało, przez co w pewien sposób te sprawy się wypalały i mniej zaczynały interesować opinię publiczną. Tak, dlatego panie redaktorze widzę tutaj rolę, y, rolę widzę państwa, o ile by, być może jestem zbyt wielkim sceptykiem, y, ale o ile nie mam wielkich, niestety i prawdopodobnie, jakby, chociaż życzyłbym, życzyłbym klientom, tak jak życzyłem klientom Chandler Gold, tego, aby udało im się odzyskać pieniądze, to nie mam niestety tutaj wielkich y, złudzeń. Natomiast uważam, że skoro tak, to konieczny minimum ze strony państwa jest posiadanie narzędzi ostrzegania. I tutaj też tego zabrakło. To znaczy KNF, z, niestety z racji tej przeciągającej się legislacji i wprowadzania, i właściwie trochę wybijania ciągle zębów tym przepisom, nie mógł e, dość głośno alarmować o tym, że zonda jest miejscem niebezpiecznym do inwestowania. I, i słowa inwestowania używam nie przez przypadek, bo... Osoby, które znają się na rynku kryptowalut wiedzą, że to nie jest... To nie są miejsca do oszczędzania pieniędzy, to są, to są miejsca do inwestowania i to ryzykownego i tego typu szczególnie miejsca powinny być objęte szczególnym nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego albo może innych, u, u, u, innych, um, innych graczy tutaj e, życia społecznego, takich jak chociażby UOKiK, e, ale na pewno powinny móc przestrzegać Polaków w sposób, e, w sposób bardzo skuteczny przed tym, że nie warto ryzykować. Jeżeli państwo nie ma narzędzi do tego, żeby potem te pieniądze egzekwować, żeby pociągnąć winnych do odpowiedzialności, to niechże przynajmniej potrafi skutecznie Polaków przed tego typu miejscami przestrzegać. Zonda Krypto rzeczywiście znalazła się na celowniku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Do Łokik wpłynęło ponad 200 skarg klientów giełdy kryptowalutowej, a urząd poinformował, że postępowanie wyjaśniające wobec operatora serwisu Zonda podjął już w styczniu. Sprawdza, czy przedsiębiorca narusza interesy konsumentów. Łokik dodaje, że w sprawie Zonda Krypto Możliwe jest znacznie poważniejsze naruszenie przepisów niż niedozwolone zapisy w regulaminach. No to tutaj nam pozostaje jedynie czekać, no kolokwialnie rzecz ujmując, ale zastanawiam się też nad tym, czy w tym momencie ta sprawa w kogoś politycznie uderza. Czy może stać się obciążeniem dla opozycji, nie wiem, dla Prawa i Sprawiedliwości, może Kancelarii Prezydenta albo właśnie dla obecnie rządzącej koalicji. Zdecydowanie. To znaczy, jeżeli może dojrzeć jakoś w koalicję, to być może właśnie tą skutecznością, tak? To znaczy, dziś wiemy, że to kryterium skuteczności, sprawczości jest w polityce bardzo ważne. Więc wyobrażam sobie, że część wyborców faktycznie może być no, troszkę zawiedziona tym, że państwo nie zadziałało, nie zadziałało dość szybko. My zresztą rozmawialiśmy na przykład, szukając bohaterów do naszych materiałów w 19.30, rozmawialiśmy z kilkoma osobami pokrzywdzonymi. Jeden z pokrzywdzonych zawsze zazonda krypto. Poza tym, że miał oczywiście zastrzeżenia do samej giełdy, to miał też zastrzeżenia faktycznie do polskiego państwa, to znaczy zadawał takie pytanie, dlaczego władze polskie nie dość szybko porozumiały się z władzami estońskimi, to znaczy używał takiego argumentu, ja nie wiem na ile on jest zasadny z punktu widzenia prawnego, bo nie jestem prawnikiem, ale powiedział wszyscy jesteśmy razem w Unii Europejskiej, być może polskie władze powinny szybciej zadziałać, szybciej dogadać się ze Stączykami, szybciej monitorować sytuację, to jest jedna rzecz, ale najmocniej oczywiście Politycznie cała ta afera może uderzyć w dwa środowiska, właściwie w trzy ośrodki, może w ten sposób, to znaczy, bo, bo jedno środowisko posiada dwa ośrodki, to znaczy wpisy w konfederację. I kiedy mówię o trzech ośrodkach, to mówię oczywiście o Nowego Europejskiej, o prawie i sprawiedliwości. E Troszkę z tym, powiedzmy, tym skrzydłem dawnej, solidarnej, dziś suwerennej Polski. Drugi ośrodek, czyli ośrodek prezydencki, bo tak jak powiedziałem, prezydent nie dość, że występował na sipac to publikował chociażby takie nagrania w kampanii wyborczej, w których mówił, że Polska ma być miejscem innowacji i on, i on nowych przepisów nie, nie, nie wprowadzi, i nie podpisze. No i znalazło to oczywiście finał w tych dwóch sławetnych wetach prezydenckich do ustawy o kryptowalutach. No i trzecie środowisko to jest środowisko konfederackie, środowisko e, bardziej, może, bardziej może właśnie konfederacji niż ruchu narodowego, to znaczy środowisko sławomika Mencena, za którego plecami stoi e, wymienione przez premiera na tym sławetnym e, spotkaniu Przemysław Wiepler, no którego to e, fundacja czy fundacja powiązana z nim miała dostać 70 tysięcy euro dokładnie w tym okresie, kiedy zapadały najważniejsze decyzje dotyczące, dotyczące uregulowania rynku kryptowalut. I tutaj, ja przyznam szczerze, te trzy ośrodki nie dość skutecznie potrafią się z tego wytłumaczyć. To znaczy atakowanie premiera za to, że ujawnił jakieś informacje, czy odwracanie kota ogonem, twierdząc że, twierdząc, że te przepisy nie zostałyby wprowadzone w tym roku, wydaje mi się nieskuteczne. To znaczy ludzie stracili pieniądze, stracili je tutaj i teraz, a jednak te środowiska były wielkimi orędownikami kryptowalut. I y, rozumiem, że nawet z punktu widzenia ich potencjalnego wyborcy y, można zadawać sobie takie pytanie, no w porządku, jeżeli to jest tak świetna metoda inwestycyjna, jeżeli tak często moi przedstawiciele chwalili ręki kryptowalut czy giełdy kryptowalut, no to dlaczego nikt mnie nie ostrzegł? dlaczego nie doprowadziliśmy do sytuacji, w której moje pieniądze były bezpieczne. To znaczy trudno im na pewno w kontekście najbliższych kilku tygodni, kilku miesięcy będzie się z tego wytłumaczyć i ja jestem przekonany, że rząd również zdaje sobie z tego sprawę. To znaczy nie bez przyczyny, e, aferze zonda krypto e, nadawany jest też tak duży status, nie bez przyczyny, e, strona rządząca tak dużo o tym mówi, nie bez przyczyny prawdopodobnie też to wystąpienie marszałka Czerzastego, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę. To znaczy koalicja 15 października widzi w tym dla siebie szansę i jest przekonana, że e, afera zonda krypto będzie to środowisko prawicowe na niej rzutować. Przypominam, że podczas tej rozmowy, czy tego wystąpienia Donalda Tuska, on tylko nazwał, już, już tylko króciutko, on nazwał tę aferę kryptoaferą PiS i Konfederacji, nie bez przyczyny. No a teraz kolejna kwestia i pytanie, czy tutaj podobny może być poziom politycznego zagrożenia presji związanego z tą sprawą. Chodzi o program Czyste Powietrze, no bo Centralne Biuro Antykorupcyjne weszło do Ministerstwa Klimatu i Środowiska i tutaj cytat z Minister Klimatu, Paulina Henik-Kloska, mówi, że przyszedł czas rozliczeń. Tak komentuje wejście CBA do jej resortu w sprawie programu Czyste Powietrze. Jak wyjaśniła, agenci analizują dokumenty dotyczące okresu od 2021 roku. Minister argumentowała w we wpisie w mediach społecznościowych, że w programie wprowadzonym przez Prawo i Sprawiedliwość dochodziło do fali nadużyć, a wiele osób było poszkodowanych przez nieuczciwych wykonawców. Dodała, że ministerstwo osobiście zawiadamiało służby o tej sprawie. Miały one otrzymać około 700 zawiadomień z całej Polski. Paulina Henik-Kloska podkreśliła, że odpowiednie organy powinny też, powinny też ocenić pracę urzędów w tej sprawie, a prokuratura europejska prowadzi postępowanie w sprawie niedopełnienia obowiązku przez funkcjonariuszy publicznych w związku z opracowaniem zasad funkcjonariuszy i wdrożenia kolejnych etapów programu Czyste Powietrze. Na tej podstawie właśnie CBA weszło do resortu w klimatu oraz funduszy europejskich, a także do regionalnych funduszy ochrony środowiska. Jak pan sądzi, jak ta sprawa może się potoczyć, czy to rzeczywiście kolejny rozdział rozliczeń e, byłych rządów Zjednoczonej Prawicy i no jak pan patrzy w ogóle na sprawę dotyczącą programu Czyste Powietrze? Panie Dyrektorze, no tutaj jest tutaj rozwijają mi to na dwie sprawy. To znaczy jedno to jest faktyczne to wejście dzisiaj funkcjonariuszy CBA, jak rozumiem ze częścią tego śledztwa Prokuratury Europejskiej. I to oczywiście może bardzo znowu mocno uderzyć w środowisko prawicy. No bo jest to jakaś taka kolejna odsłona kolesiostwa, czy domniemanego kolesiostwa, czy uwłaszczania się na majątku na majątku resortowym, ministerialnym czy spółek serbu państwa. Więc to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz, no bez względu na to, co opowiada pani ministra, ja myślę, że duża część wyborców jest już może nie zniechęcona, ale nieco zmęczona tymi kolejnymi wejściami funkcjonariuszy. To znaczy, kiedy rozmawia się z wyborcami, czy potencjalnymi wyborcami koalicji 15 października w wyborach 2027, bez względu na to, w jakiej konstytucji te, te partie, do tych wyborów pójdą, to oni mówią, panie redaktorze, minęło dwa i pół roku. To znaczy, my już nie chcemy słuchać o funkcjonariuszach, którzy wchodzą do kolejnych instytucji. My chcielibyśmy zobaczyć akty takich chociażby jak dzisiaj dotyczący pana Andruszkiewicza, ministra prezydenckiego. Tak? To znaczy, wydaje mi się, że to oczywiście może być temat na jakiś czas. Oczywiście to się może rozwijać, ale wydaje mi się, że wyborcy zdali sobie sprawę bardzo dobrze przez te ostatnie dwa lata z, takie, z, te, z tego, że wejść do resortu, zabezpieczyć dokumenty, nawet wezwać kogoś na przesłuchanie to jeszcze nie tyle, co postawić komuś akt oskarżenia, czy, czy wezwać kogoś do sądu na rozprawę. I zdają sobie sprawę niestety, że to takie wejście do jak dzisiaj do ministerstwa klimatu i środowiska, to jest tylko pierwszy rozdział takiej epopei późniejszej pociągnięcia faktycznie polityków, polityków do odpowiedzialności. No bo proszę zwrócić uwagę, no wszyscy oglądają tę, tę długą epopeję dotyczącą pana Ziobry i pana Romanowskiego, ucieczki, pościgi, konferencje z tabletów i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że wyborcy są nie tylko tym zmęczeni, ale już trochę chyba jednak rozczarowani, no bo tutaj państwo na pewno nie pokazuje tej swojej sprawczości. I każde takie doniesienie, jakkolwiek ważne, no bo to ja jestem zdania, z punktu widzenia interesu opinii publicznej, że każda taka rzecz powinna być wyjaśniana do spodu. O tyle wydaje mi się, że wyborcy mogą być trochę tym zmęczeni, rozczarowani i to może nie rezonować aż tak mocno, jakby się mogło wydawać. Na pytanie, jak mają interpretować obecną sytuację polityczną wyborcy Prawa i Sprawiedliwości? Ja tutaj dotykam kwestii spotkania, które za nami, spotkania byłego premiera Mateusza Morawieckiego z prezesem Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyńskim. Tak w skrócie po tym spotkaniu usłyszeliśmy, że jest kompromis, że Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego ma funkcjonować w ramach Prawa i Sprawiedliwości, no ale też ci politycy z tego stowarzyszenia mają zasilić taką Radę Doradców i przede wszystkim ta Rada Doradców ma być najważniejszym ciałem wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Ale co ciekawe pojawiły się w zasadzie w jednym czasie. Dwa wpisy na, na portalu X. Z jednej strony Mateusz Morawiecki to jest 13.36 pisze w ten sposób. Wszystko co robi Musi być dziś podporządkowane jednemu celowi: zwycięstwu prawa i sprawiedliwości w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych i odsunięciu od władzy fatalnego rządu Koalicji Obywatelskiej Donalda Tuska. Aby to zrobić, musimy być silni i zjednoczeni, umieć bronić wielkiego dorobku prawa i sprawiedliwości minionych lat, reprezentować wiele nurtów polskiej prawicy, ale jednocześnie umieć poszerzać elektorat, przebijać bańki i docierać do nowych wyborców. Temu celowi ma i temu celowi będzie służyć działalność Stowarzyszenia Rozwój+. Plus. Tutaj ten wpis ma jeszcze kilka kolejnych zdań, ale to co ostatnie padło, to myślę, że jest najważniejsze w kontekście kolejnego wpisu. To już polityk Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin i to jest godzina 13.29. To ważny i dobry moment dla środowiska patriotycznego. Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego zawiesza działalność, a najbardziej zaangażowani, twórczy i pełni energii posłowie oraz europosłowie będą indywidualnie zasilać Radę Ekspercką Prawa i Sprawiedliwości. To będzie funkcjonowało? To Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego czy jednak zawiesza działalność? Jak to interpretować? Panie dyrektorze, szanowni państwo, ja widzę to, czy czytam to jako dowód, jako dowód na to, że Morawieckiemu nie wystarczy dogadać i porozumieć się z Jarosławem Kaczyńskim. Co mam na myśli? To znaczy Jacek Sasin, jako powiedzmy jeden z najbardziej prominentnych przedstawicieli frakcji Maszlarzy, stojących w opozycji do harcerzy Morawieckiego pokazał, że dogadać się z Nowogrodzką to jeszcze nie jest sprawa załatwiona. Bo o co chodzi? To znaczy o tyle, o ile pięć, dziesięć lat temu uważalibyśmy, że to, co powie Jarosław Kaczyński, no to jest po prostu credo dla wszystkich przedstawicieli prawicy w Polsce i będą się do tego, będą się tego słuchać i będą się potem do tego stosować, o tyle teraz już ta moc ośrodka politycznego na Nowogrodzkiej nie jest tak wielka. I teraz y, czytam to w ten sposób, że y, o ile y, no, widzieliśmy te zdjęcia ze spotkania i kolacji z europosła Bielana, y, oglądaliśmy dzisiaj tę konferencję, y, w której było nawiązanie do tych dwóch płuc, o których być może jeszcze będę miał okazję chwilkę powiedzieć, y, no to, y, to to jest ciągle dogadanie się ze środkiem pana Wogrodzkiej. Natomiast y, jak rozumiem myśllarze mają tutaj własną interpretację, y, między innymi Jacek Sasin, y, interpretację tego, jak powinno to wyglądać. no i Już widać, że o to w dwie godziny nie po tej wspólnej konferencji Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego pojawiają się jakieś starcia. Jakieś Co więcej, dzisiaj też dowiedzieliśmy się o bardzo ważnym, w taki symboliczny sposób wydaje mi się, wydarzeniu, do którego doszło w Krakowie podczas tej bardzo ważnej dla Prawa i Sprawiedliwości rocznicy pochówku pary prezydenckiej w Krakowie. Tam zazwyczaj taki takie jądro Prawa i Sprawiedliwości zwykło się spotykać na spotkaniu towarzyskim po tych obchodach. I tam Jarosława Kaczyńskiego miał bardzo mocno zaatakować były, bardzo bliski współpracownik, czyli Ryszard Terlecki. Dziś związany z frakcją Morawieckiego właśnie. Więc to jest też dowód na to, że i oto Nowogrodka, ten słynny up nie jest już nie jest już jedną pięścią i, i w tej sytuacji no, wydaje mi się, że może być tak, że e, no, spośród tych dwóch bijących, m, tych pracujących płuc Prawa i Sprawiedliwości no, jedno może naprawdę bardzo poważnie rzęzić. Z tego o czym pan mówi, wynikałoby, że prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński trochę traci kontrolę nad tym, co dzieje się wewnątrz jego ugrupowania. Panie redaktorze, przypominam, że przecież Jarosław Kaczyński nie tak dawno wzywał do, wzywał do pojednania, a nawet groził, że ci, którzy się nie pojednają, którzy nie będą pracować na, na jedność prawicy, zostaną usunięci. To był taki wpis wpis twitterowy, potem zduplikowany, zmultiplikowany przez Rafała Bochenka, potem to wybrzmiewało jeszcze na konferencjach. No Tylko, że jedno to powiedzieć, a, po drugie, a drugie to móc wyegzekwować. I o ile Jarosław Kaczyński ciągle może te rzeczy wypowiadać i mówić, o tyle widzę, że brak już siły politycznej do tego, żeby to, co zapowiedział wcześniej, egzekwować. no bo jeżeli faktycznie tak by było, no to prawdopodobnie prawdopodobnie politycznie ścięte głowy powinni już mieć dzisiaj zarówno Jacek Sasin, jak i minister, czy były minister Szczucki, który też się wypowiadał w tej sprawie już dzisiaj na Twitterze, a docelowo pewnie też Mateusz Morawiecki. Takiej siły prezes nie ma, to znaczy nie ma siły do spacyfikowania e, frakcji we własnej partii. O ile oczywiście przez lata Jarosław Kaczyński działał w ten sposób, że napuszczał na siebie różne partie, frakcje i frakcyjki. No o tyle dziś widać już, że kompletnie stracił panowanie nad tym, co się dzieje. Co więcej, gdzieś pod bokiem wyrósł mu też na rywala bardzo silny ośrodek prezydencki Karola Nawrockiego. A może Jarosław Kaczyński też zdaje sobie sprawę, że taka frakcja jak ta Mateusza Morawieckiego, czyli bardziej umiarkowana, jest po prostu Prawo i Sprawiedliwości potrzebna, gdyby jednak sondaże nie pokazywały tego, że jest przepływ elektoratu z Konfederacji, no bo wspominał Pan o tych dwóch płucach. Rzeczywiście z jednej strony jest Przemysław Czarnek i no jego takie namaszczenie tutaj na ewentualną funkcję premiera, gdyby Prawo i Sprawiedliwość wróciło do władzy. Z drugiej strony teraz powiedziałem. Powiedzmy ten kompromis z Mateuszem Morawieckim, być może Jarosław Kaczyński dostrzega, że Prawo i Sprawiedliwość może potrzebować albo jednej, albo drugiej frankcji. frakcji i sobie nie zamyka drzwi. Ja bym nawet, panie redaktorze, się tutaj z tym zgodził, to znaczy jest gdzieś w polskich wyborcach, i to widzimy z badań społecznych, jest gdzieś potrzeba znalezienia dla siebie takiej partii aspiracyjnej, partii wielkich ambicji, partii, która będzie opowiadała o CPK, o elektrowniach atomowych, o rozwijaniu polskiego przemysłu, o polskich innowacjach i technologiach. Pytanie tylko, czy wyborcy dadzą się nabrać na to, że taką technokratyczną prawicą ma być Mateusz Morawiecki, który jednak był premierem który jednak przez lata wykonywał polecenia Jarosława Kaczyńskiego, którego bardzo mocno za to będzie punktować konfederacja, zarówno ta konfederacja, jest bardziej narodowa e, pana Bosaka, jak i ta właśnie nowoczesna, ambicjonalna, czy próbująca się budować jako taka ambicjonalna część konfederacji Słowom Z tymi pytaniami, pytanie... panie redaktorze, musimy tak. zostawić naszych słuchaczy. Musisz? Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i rozmowę. Jakub Korus, TVP 19.30 był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze